Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Wielka mobilizacja na Węgrzech szykuje się rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych. Atak na ratowników medycznych w Bytomiu pijany pacjent rzucił się na nich w karetce. Radiowa jedynka kończy 100 lat. Z tej okazji przygotowaliśmy dla słuchaczy mnóstwo atrakcji. Kolejki do lokali wyborczych na Węgrzech do godziny 11 do urn poszło już niemal 38% wyborców. Wybory parlamentarne na Węgrzech obserwuje nasz korespondent Piotr Piętka. Po każdym komunikacie Węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego o frekwencji widać, jak bardzo Węgrzy są zmobilizowani. Trzecia dzisiaj informacja i trzeci rekord. Do godziny 11.00 swój głos oddało już ponad 2 miliony 800 tysięcy uprawnionych Węgrów. To daje frekwencję na niewiarygodnym poziomie 37,98%. To o połowę więcej niż w 2022 roku. Uprawnionych do głosowania jest 7,5 miliona Węgrów. W internecie krążą już żarty, że jak tak dalej pójdzie, to wczesnym popołudniem będzie można zamykać lokale wyborcze i liczyć głosy. Eksperci że w tegorocznych wyborach frekwencja może wynieść nawet 90%. Takie wyniki są jedynie w krajach, gdzie istnieje obowiązek głosowania, albo w krajach niedemokratycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Ja przypomnę jeszcze, że po godzinie 20:00 rozpocznie się audycja specjalna poświęcona wyborom parlamentarnym na Węgrzech. Pakistan deklaruje, że w dalszym ciągu będzie angażował się w, w ułatwianie kontaktów i dialog między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wczorajsze rozmowy pokojowe zakończyły się fiaskiem. Sporne kwestie to wciąż dostęp do cieśniny Ormus i irański program atomowy. Zdaniem Piotra Pochyłego, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego, o porozumienie będzie trudno, bo wojna z Iranem zachwiała międzynarodową pozycję USA. Ogromny spadek zaufania sojuszników i partnerów gospodarczych i wojskowych i politycznych Amerykanów. Próbują się ci sojusznicy dogadywać z Iranem, bo świat się zatrzymał w dużej mierze gospodarczo. Czy ma problem gospodarczy? Poza surowcami typu ropa i gaz mamy przede wszystkim tam jest jeszcze kwestia siarki, ta kwestia helu, bardzo istotnych elementów handlu. Nie wiadomo jak potoczą się losy zawieszenia broni zawartego zaledwie 4 dni temu. Miało ono obowiązywać przez dwa tygodnie i zapoczątkować proces pokojowy. Nawet trzy lata więzienia grożą mieszkańcowi Bytomia, który zaatakował i obrażał ratowników medycznych. Rzucił się na nich w karetce. Był pijany, relacjonuje podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej komendy. Naruszył nietykalność sielesą ratowników medycznych, szarpiąc i kopiąc ich po nogach. Wielokrotnie znieważył ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi. Mocno pobudzony 33-letni mieszkaniec Bytomia został przewieziony do szpitala. Nie wymagał jednak hospitalizacji. Za to w organizmie miał ponad 3,5 promina alkoholu. Wszystko działo się w czwartek, ale policja informuje o tym dopiero. Dziś 33-tyk trafił do policyjnego aresztu, usłyszał już zarzuty. To są aktualności jedynki. Wyznawcy prawosławia świętują Wielkanoc w lubelskiej cerkwi. Wierni, w tym większość Ukraińców, tuż przed rezurekcją święcili pokarmy. babka wielkanocna, co się zawsze przynosi i zawsze robimy po prostu to ręcznie. No wiadomo, jajka, cukierki, ale daje każdy co, to, co chce w sumie. I świeczka jeszcze, to się kupuje już w cerkwi. Wszystko mam. Jajka, mamy kiełbaski, mamy mięsko, serek, masło, pomidorek, ogórka. No kto jak, co stawi. Cerkiew podaje, że liczba prawosławnych w Polsce sięga 600 tysięcy. Radiowa Jedynka kończy 100 lat. Urodziny będzie obchodzić w sobotę, 18 kwietnia, ale świętować będziemy przez cały tydzień. Wyjątkowe audycje w nietypowych miejscach, zapowiada dyrektorka Jedynki Paulina Stolarek-Marat. Najważniejsze audycje będą nadawane spoza radia, począwszy od poniedziałku, kiedy na dworcu centralnym ruszamy w tę podróż. I od 5 rano do 9 rano Daniel Wydrych będzie robił audycję z tej hali głównej. Następnego dnia z czterema porami jedziemy na Kasprowy i tam zaprosiliśmy zespół Trybunie Tutki. Potem jedziemy do Krakowa z wiadomościami w południe. Potem pojedziemy do Sopotu. Jak Sopot to Mąciak i tam Karolina Rożej będzie robiła ekspres jedynki. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie spektakl muzyczny Stulecia Wiek Radia pod batutą Łukasza Luk-Rostkowskiego. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Pogodnie niemal w całym kraju, więcej chmur tylko na zachodzie i w rejonie Sudetów, tam po południu, przydadzą się parasole. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 10 we Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, najcieplej 13 stopni w Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali i rośnie. Jedynka Polskie Radio.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 Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3363 odcinka powieści radiowej w Jeziorach. Bardzo nierozważna Agnieszka jest, tyle powiem. O, o co znowu chodzi, pani Helenko? Jak można zostawić takie małe dziecko ze skorupową? No, ale przecież to jest jego babcia. Całe rudniki wiedzą, że ma sklerozę. Mm, a jak ja bym go tu niby upilnowała? Pani wie jaki on jest ruchliwy, wszędzie wejdzie. Jak tylko coś ciekawego zobaczy, to już leci. No jak to dziecko? A jeszcze by sobie coś zrobił. Jaka Agnieszka nie daje rady go upilnować, to skorupowa tym bardziej nie upilnuje. No, a Szymek bardzo lubi babcię skorupową, a już najbardziej, jak mu babcia opowiada. Bajki jakieś. No, bajki też, ale głównie o dziadku Teofilu. <śmiech> Patrzcie państwo, nie ma dzieciakowi o czym opowiadać. Dziadek? Był bardzo barwną postacią Niby jako? Nie chcę źle mówić o zmarłym Ale on się zawsze ze wszystkimi kłócił Był trochę uparty Rzeczywiście <śmiech> Uparty? Toż to zakała była no, Na pewno nie zakała już jest świętej pamięci To nie chcę nic mówić Ale co to za przykład Dla dziecka Miał swój honor Zawsze pamiętał o tym, że jego dziadek zakładał Straż pożarną w Klimontowicach no, no nie jak Agnieszka w to wierzy no, Wiele razy mi o tym mówił To nie był jego dziadek Jego dziadka tam w ogóle nie było Niby skąd pani to wie pani Helenko Bo tam był Ignac Magdziarz Mój pradziadek a straż zakładał dziadek Wojciaszka Pawlacza. Tak to już jest z tymi starymi sprawami. Co człowiek to inna, prawda? A ja nie chcę nic złego mówić, ale nie ma rady. Powiem, skorupy to, to są skorupy. A ja sama jestem skorupa. Agnieszka jest kajfaszówna. Skorupa tylko po mężów a i Mirek jakby się trochę ze skorupów wyrodził i na ludzi wyszedł Cieszę się, że pani to widzi a Agnieszki zasługa, nie ma co mówić ale skorupy, to skorupy zawsze tak myślałam i zdania nie zmienię także nie wiadomo, co tam jeszcze Agnieszkę czeka No, mm. nareszcie się zadzwoniłem. Jak się czuje babcia? No, no troszkę lepiej jest przytomna, ale nie bardzo mówi Wylew to nie są żarty Wiem, bo miałam taki przypadek w rodzinie No pewnie, że nie Wszyscy się bardzo martwimy A mama już do nas jedzie? Na razie nie Postanowiły z Jolą, że zaczekają na lekarza prowadzącego Tak właśnie jest Niby szpital, a lekarza nie ma Sodoma i Gomora Akurat operuje ma być na oddziale za jakieś dwie godziny. Niech mama spokojnie czeka. No, no. Damy sobie radę. Jest jeden problem. Aha. Nie zdąży na początek wesela, a zawsze razem witamy młodych chlebem i solą. O, powitać trzeba obowiązkowo. Bez tego to by była zła wróżba dla małżeństwa. Myślałem, Agnieszka, że może ty z Mirkiem ich powitacie, co? W końcu jesteście współwłaścicielami firmy. Jasne, nie ma sprawy, tato. Jak nie ma sprawy? Przecież tak nie może być. Ale... O co pani znowu chodzi, pani Helenko? Powitanie młodych w domu weselnym to jest poważna rzecz. A kto mówi, że nie? Musi być dostojne i uroczyste. I będzie. Zawsze jest dostojne. Do tego są potrzebne, poważne, siwe głowy. No, a póki co, to tato nie jest siwy. Właśnie. I mama też nie. No. No, w przenośni mówię. A Powaga jest najważniejsza. A czy Agnieszka wygląda poważnie? No? O, oczywiście, że wyglądam. Ani trochę. Aha. A, a Mirek jeszcze gorzej. Wygląda jak świszczy pała. A, bzdura. Agnieszka patrzy na niego jak na męża, ale na wygląd to on jest świszczy pała jak nic. Pani Helenko, nie ma wyjścia. Justyna nie zdąży dojechać z Lublina. Nic nie szkodzi. Ja powitam. A co pani? <głos> Razem z szefem rzecz jasna Jestem kobieta poważna W latach samym wyglądem budzę szacunek No nie wiem <głos> Ludzie na mnie patrzą i od razu myślą Tato dopiero zna życie Ech, nie przeczę, że pani zna pani Helenko Jak mało kto? Zgadza się, nikt nie zna życia tak jak pani No ja myślę Mimo to chyba jednak lepiej nie a niby dlaczego? Nikt tak dostojnie nie powita młodych jak ja. To nie jest dobry pomysł. Nie wiem czego szef się czepia. Przecież chce dobrze dla firmy. Jak firma pokaże się zgodnej strony, to ludzie mówią o tym jeden drugiemu, klientów przybywa. I z tym się akurat zgadzam. To czy jest tu jakaś lepsza strona niż ja? Może rzeczywiście niech pani Helenka wita? Nie, nie, jednak nie. Ale z jakiego powodu? Nie pasujemy do siebie. Razem nie będziemy wyglądać uroczyście. Że niby jestem za gruba? Nie, nie, pani Helenko, to, to nie o to chodzi. Poza tym, to ja za bardzo nie mam innych wad. I co będziemy dużo kombinować? Jak nie pasuje, to nie pasuje. Młodych będą witać Agnieszka i Mirek. Damy radę, tato. Wszystko rozumiem. Za komuny też stawiali na młodych. Stawiali, stawiali, aż w końcu komuna upadła. Przecież nie dlatego, pani Helenka. Ale oczywiście, że tak. Młodzi nigdy za dużo rozumu nie mieli. Jak komuna upadła, znowu zaczęli stawiać na młodych, bo starzy niby mieli złe nawyki. I co teraz mamy? Wcale nie jest tak źle. Jest. A jak się koniowi klapki założy, to też nie widzi, co się wokoło niego dzieje, tylko ciągnie bez sensu. Rozumiem, że jest pani niezadowolona, ale decyzja zapadła. Gdzie jest Mirek? Patrzy, jak Magdziasz przycina iglaki w ogródku piwnym. No, przejdę się do nich. Niech szef pilnuje Antoniego, bo jak nie, to ma nieraz głupie pomysły. Wiem, bo to moja rodzina. Mam o nim dobre zdanie. Ile razy coś u nas robił, zawsze było solidnie. Do nas, jak raz przyszedł wyciąć drzewko, to wyszło wszystko nie tak. Dlaczego? Mój stary postawił na stół nie to, co trzeba. Gadali z Antonim, gadali i w końcu wyciął nie to drzewko, co było trzeba. Każdy może się pomylić. <laughs> Dlatego trzeba go pilnować. A jak przyjdą y, Iza i Agata, to zadzwoń do mamy i spytaj czy ma jakieś specjalne życzenia. Dobrze, bela odebrała. No, Ech. jak Wam idzie? To może być. Mama dzwoniła przed chwilą. Mówi, hmm. że chyba jest z babcią troszeczkę no troszeczkę lepiej. A no troszeczkę to jeszcze nic nie znaczy A no wszystko się liczy Ale że to panią Irenę tak nagle wzięło No przecież świetnie się trzymała No już w święta źle się czuła A to był zły znak Bo zawsze bardzo się cieszyła na wielkanoc No babci zależało żeby cała rodzina Zebrała się przy stole no, wszyscy co do jednego No w tym roku nie było po niej widać tej radości A trzy dni po święta Miejmy hmm. nadzieję że z tego wyjdzie tak? Ksiądz Piotrowski Na stronie parafii poprosił Wszystkich no, a co nam pozostaje? Wszystko no. w ręku Boga i lekarzy. A no, no, tak to już jest. Ech, Mirek, będziecie dziś razem z Agnieszką witali młodą parę chlebem i solą. Aha. mama nie dojedzie? No, czekają z Jolą na lekarza prowadzącego. Ma być na oddziale za dwie godziny, bo teraz operuje. Hmm. Dobra, no, nie ma sprawy, zrobi się pewnie. No, a co Antoni wyprawia z tymi iglakami? Magdzież ma kreatywny pomysł? No, zaczynam się bać no, I nie ma czego, wiosna już w pełni no. Wszystko zielenieje I pora na cięcie najlepsza No to jest okazja Nic nie rozumiem No wiosna to gorący czas Wszystko w naturze rzuca się na siebie Pod byle krzaczkiem kwitnie miłość W każdym możliwym sensie no, Jakiejś poezji się Antoni nacisał? Żadnej poezji gdzie my stoimy w tej chwili, pańzenku. No, jak to gdzie? W ogródku piwnym. No, a o, o, od czego to jest ogródek? Złariował, On Mnie też zadawał to te pytanie. To jest ogródek w domu weselnym. Tu ludzie wstępują... E, źle mówię wtańcowują się na nową drogę życia. Powiedzmy, no i co z tego? No, co z tego? A, a po co to robią? Żeby przysporzyć naszej kochanej ojczyźnie nowych obywateli, których cholernie brakuje. Dlatego też ten oto bukszpan uformujemy w królika. No, ch chyba raczej w zająca. E, królek... Bardziej się stara w kwestii rozmnażania gatunku. W Australii, jakim uciekło kilka królików, to tak się rozmnożyły, że wyżarły cholery owcą całą trawę. Chodzi o symbol płodności. Otóż to! A Mirek powinien sobie na takiego królika popatrzeć i wziąć przykład. Przecież ja mam synka. A co to jest jeden synek? Dawniej to ludzie mieli ambicje, żeby wystawić całą drużynę piłkarską. O, o, coś kiepsko się, kochani, staracie. Dobrze już, dobrze. Można przyciąć ten pan, żeby wyglądał jak królik. Nawet będzie ładnie. No, też kierownik wymyślił. Będzie przepięknie. A teraz pytanko, jak już królik zrobi to, do czego stworzyła go natura, to co jest potrzebne? No. Chyba już nic. Bocian jest potrzebny, bo Aha. ktoś musi przecież przynieść to potomstwo. To Antoni wciąż wierzy w bociana? Ech, nikt nie wierzy, ale nadal je lubimy. Może nieprawda? No dobra, no to gdzie Ma, gdzie zrobi tego bociana? O, tetuje, się przytnie w nadlatującego boczka. Jak raz się nadaje. No, ale to nie będzie takie łatwe. Ech, jakby było łatwe, to by... To by nie było żadnej przyjemności. To musi Antoni jeszcze coś przyciąć na podobieństwo kapusty. Dlaczego kapusty? No, a, a, bo, bo, bo dzieci znajduje się w kapuście. No, można by, tylko jest jeden szkopuł. No i co znowu Antoniemu przeszkadza? A jak, dajmy na to tatuś, pana młodego, spojrzy na taki iglaczek podobny do kapusty i pomyśli sobie, że to aluzja do niego? Że niby kapuściany łeb? Na weselu rodzice młodych rzadko kiedy są trzeźwi. A po pijaku różne rzeczy mogą przejść człowiekowi do głowy. Wyobraźni się taki narobi siary. No tak, tak. Do kapusty niech lepiej Antoni nie robi. No, myślałem, żeby o ten rząd iglaków e, przyciąć w siedmiu krasnoludków. Super pomysł. Ach. Fajnie. Mirek. Mógłby się o takich postarać, pięciu krasnali jak dęby i do tego dwie śliczne krasnalki podobne do Agnieszki. No, ale się Antoni przyczepił do mnie? No bo co Mirek taki ospały? No wszyscy się martwią o przyrost naturalny. Premier się martwi, pan prezydent się martwi, a Mirek nie. No, prawdę mówiąc. Przydałoby się jeszcze parę wnuczków. <głos> Teraz mogłaby być dziewczynka. <głos> I z, z warkoczkami, żeby chłopcy mieli za co ciągnąć. Przepraszam, moglibyście się obaj ode mnie odczytać. No, ale no co, pożartować nie można? No to, to niech teści, żartuję z magiarzem. No dlaczego ze mnie? Ja tylko mówię o artystycznej wizji piwnego ogrodka. Takie krasnoludki mogą być nawet praktyczne. O, siedzi! Dwóch takich gości. Jeden pyta drugiego. Ile widzisz, krasnoludku? Czternaście. A ja też czternaście. Ale godziny temu widziałem tylko siedem. No dobra. Dobra, a co oprócz krasnoludku? O, tam w głębi rośnie taka duża tuja. Przyciąłbym ją w do czarownicę. A to, to, nie wiem, do czego to miałaby być aluzja. A że wyczaruje młodym długie życie dobro dobrobycie. No ale to dlaczego paskudna? No, dlaczego? No, bo, bo, bo czarownice zawsze są paskudne. No, tak jest ustalone. Jak byłem dzieckiem na weselach był zwyczaj, że jedna się przebierała, no... Że niby przyjechała ciotka z Ameryki i przywiozła pieniądze. No, ciotka mogła być fałszywa, tyle, <grym> tylko pieniądze były prawdziwe. <grym> Aha, ale takiej ciotki już, no, nie dam rady z i wyciąć. No bo, bo jak ludzie poznają, że ciotka akurat z Ameryki? A to można wetknąć amerykańską flagę. No, a skąd ją wziąć? A kupisz się w internecie. No, ludzie mogą pomyśleć, że to Trump przyjechał na wesele. No. I dobrze, gość w dom, Bóg w dom. Okej, no, okej, okay, okay. niech Antoni tnie, jak mu się podoba. A my z Milkiem pójdziemy wyładować alkohol z dostawczaka. Hehe, <śmiech> też przyjemne zajęcie. No, tylko, że za godzinę ma być gotowe, bo wesele niedługo. Mm. My, myśli że że to będzie dobrze wyglądało? No, to się dopiero zobaczy. A, a jak Antoni schrzani? Ech, wiesz Mirek, w biznesie dobrze jest czymś się wyróżnić. Niech ludzie sobie powtarzają, że w domu weselnym w Klimontowicach jest bukszpan przycięty w zające. W królika, królika. Wszystko jedno, byle mówili. A czarownica z amerykańską flagą jest nawet pozytywna politycznie. No, naprawdę? No. W Europie ostatnio nie lubią Ameryki. Wyjdziemy na prawdziwych Europejczyków. Nie, mnie tam polityka nie obchodzi. Byle goście się dobrze bawili. O. Pamiętasz, jak wyglądały dawniej wesela? Jeszcze no? nie było oczepin, a pół sali bujało się na nogach. No, w tamtych czasach ludzie brali szybsze tempo. Nie, nie, nie, Mireczko. Tempo było takie samo, tylko wódka była mocniejsza. No, wy wygląda tak samo. P procentów na etykiecie też ma tyle samo. A wychodzi inaczej. Wiadomo, że jak towar idzie na wesele, to sprzedają słabszą. Mm. Jak, jak my kupujemy, to wiadomo, że na wesele. No, Choćbyśmy pękli, tyle byśmy we dwójkę nie wypili. No. <grym> no. a znasz to? No. <grym> Do pijaka śpią... tak, no, śpią... śpiącego na parkowej ławce no, no. podchodzi policjant i tak go potrząsa za ramię. Panie, co to jest? Hotel? A pijak na a co ja jestem? Informacja turystyczna! Nie, dobre, dobre, no! no otwieraj, otwieraj. Dobra, dobra. No wyglądają normalnie, no. No, no pewnie, a, a potem nad ranem przychodzi tatuś pana młodego i pyszczy, że dolewamy wody. U, warto byłoby skosztować. Nie, nie mogę. Reprezentuję firmę. A, a ja mam witać chlebem i solą u, młodą parę. No nie ma rady. Wołaj Magdziarze. Dobra. E, panie Antoni! Panie Antoni! No co tam? No pan pan pozwoli tutaj na chwilę! Dobra! Jak myślisz, pozna się? No, a chociażby się nie poznał. Oni tam w terenach zielonych mają wprawę. <głosy> Z drugiej strony to lepiej że dają słabszą. Alkoholizm się nie rozwija. No, o, to też racja, no, no. tak. Dla mnie mogłoby w ogóle nie być alkoholu. Możemy spróbować robić takie wesela, jak, jak, jak byliby chętni, nie? No i co się stało? Mamy prośbę, e, trzeba by skosztować tego weselnego towaru. <grym> ja, nie jestem od tego, tylko żeby nie było jakie zatrute. No. Zatrute to nie. Mm. Mirek, skoż pół kieliszek dla Antoniego. Dobra, już się robi. Mm. I to, to, to jakiś nowy zwyczaj? W sensie? No, że człowiek przychodzi przycinać i, i go częstują. Nie, nie. Chcemy sprawdzić, czy ma odpowiednią moc. A ode mnie i Mirka nikt nie może poczuć alkoholu. A, no kumam. Ale w takim razie należy się premia. Niby za co? No, za dodatkową robotę. Za przycięcie iglaków, krasnoludki, mamy umówioną stawkę. Dawno Antoni miał to zrobić, a nie teraz. Kierowniku... Ja jestem człowiek zajęty. Wiosna wybuchła. Teren zrobił się soczyście zielony i wzrosło zapotrzebowanie na Antoniego Magdziarza. Normalne. No rzecz. dobrze, mogę to zrozumieć, ale to, to o co teraz proszę, to nie jest żadna praca. No, jakby to powiedzieć, no, może i nie praca, ale jednak czynność. Ach, no już nie przesadzajmy. No. Ej, kierownik, słuchaj, a mam kolegę. No, też jest od terenów zielonych, tyle że w sąsiedniej gminie. Wie kierownik co on mówi? No i niby skąd mam wiedzieć? Mówi tak, jak przychodzi wiosna, siadam sobie na krzesełku. No, ho, też bym tak chciał. I za Boga nie wstanę, póki nie usłyszę miłego dla ucha szelestu. Ale co, chodzi o jakieś zwierzę? No jakie tam zwierzę? O pieniądze chodzi. Póki nie zaszeleszczą, kolega jest ślepy, głuchy i ogólnie denat. A jak się pojawią, no to co innego? W życiu bym z takim człowiekiem nie pracował. Każdy tak myśli, a to jest artysta. Nikt tak nie przytnie, nawet ja. No, powiedzmy. Jak przygotuję glebę pod trawnik, to się ta gleba aż cieszy że jest taka spulchniona, roślinki trzeba kochać, bo bez miłości nic nie urośnie. No dobra, to ile Antoni chce za to podniesienie ręki do góry? Ja to dla szefa zrobię z życzliwości. No nie jestem taki nieużyty jak ten mój koleżka. No i teraz Magdiarz mówi jak człowiek. Nie? No też... Zauważyłem u siebie cechy ludzkie. No, szczególnie pod wieczór. Do, dobry i to. Mam, mam, mam, mam ten, ten, ten kieliszek. No, no. no to nie da się powiedzieć, żeby on był za duży. Normalny, no takie podajemy na weselu. No dobra, też ci naleję to niemu. No, już się robi. No. no to panowie, za pomyślność sonaty. I co? No, może trochę i przysłaba, ale głowy bym nie dał. Dobrze byłoby wiedzieć konkretnie. No, to nie jest takie proste. Niby wszystko w porządku, ale jakby... No nie w porządku. Oj, albo, albo, jak mówił generał Balbo. Kiedy to tak... nie tak, nie siak. No. To, to też naleje jeszcze, no. Mhm. Tylko niech Antoni próbuje z czuciem. No, wszystko robię z czuciem. No hmm. i za co by teraz? A tu co się wyrabia? Oj. To tak, Antoni, przycinasz iglaki? Klęka ja tylko dla dobra sprawy. Ja <śmiech> się znam na takich wykrętach. Wszystko powiem twojej żonie, Piusie. No, no, tylko nie Piusie. Szefowa pojechała do chorej matki do szpitala, a wy tutaj... Wstydnie! Panie Helenko, nie, nie, nie rozumiem no. Pani! szefowej też doniosę jak wróci. Co tutaj się działo? Nie próbujcie mi mydlić oczu. Magdziarzowej nie oszukacie. Idę po telefon. Czekaj Helenka, no. zaczekaj! Ja teraz to już wszyscy mamy przechlapane. Prze przepraszam, przepraszam na moment. Helenka! Helenka! No Helenka, no gdzie tak lecisz? Czego no. jeszcze chcesz? Sączysz na moment, to, to nie było żadne pięść. A co ja oczu nie mam? Zenek! Zenek mnie poprosił, żebym spróbował, czy im nie przysłali z za słabego alkoholu. A ty do tego pierwszy. Cały dzień Cześć. byś nic nie robił, tylko próbował, próżniaku. Już ci żona powie do słuchu. Zostaw ten telefon, czekaj, zostaw. no, no. no. jak ja miałem odmówić? No. Zawsze można, tylko że wy chłopy nigdy nie odmawiacie. Słuchaj, Zenek i Mirek nie mogli... Bo będą witali wesele no. o, o tym to mi nawet nie wspominaj Bo aż mnie trzęsie na samą myśl No ale o co ci chodzi, Helenka? Szefowa musi czekać w szpitalu na lekarza I nie ma kto witać państwa młodych No podobno Mirek z Zagnieszką Ale oni się do tego nie nadają Ach. Za młodzi są, niedoświadczeni Ach, Nie umieją czy, się e, zachować e, jak należy No nie, no, no, no Całkiem umieją Dzwonię. Nie, nie, co? tylko nie to. No, to jak mówię, że nie umieją, to nie. Powagi żadnej nie mają, a tu bez powagi ani rusz. No, ale co innego można zrobić? Mam dobre serce. To zaproponowałam, że sama z szefem powitam. Ty? A co? Może... Nie mam prezencji? Nie no, prezencję to ty, Helenka, masz. No, Zawsze miałaś. No ja myślę. A może nie mam w sobie powagi? Powiedz, że nie mam. E, powagę? O, na moje oko to ty masz tyle powagi, ile trzeba. A może nawet i więcej. I wiem, jak się zachować? Zawsze. Jako... Bliska rodzina mogę zaświadczyć Właśnie Nie to, co ci młodzi A teraz powiedz Umiem przemówić jak człowiek do człowieka? Już ma się rozumieć, Helenka No jasna sprawa, że, że umie Czyli... Zgadzasz się, że to ja powinnam witać młodych razem z szefem? No pod nieobecność Justyny, no to jak najbardziej To dlaczego szef się nie zgadza? No nie wiem no A ja wiem, bo mu się zdaje, że Magdziarzowa się nadaje tylko do garów, a nie do reprezentacji To jest dyskryminacja kobiety No może i tak Zgadzasz się ze mną? No pewnie, no, zgadzam, tylko, tylko nie mów nic mojej żonie To był tylko jeden kieliszeczek, Helenko Był to 3363 odcinek powieści radiowej w Jezioranach Autorstwa Marka Ławrynowicza Wystąpili Zuzanna Galia, Renata Berger Artur Barciś i Mateusz Weber Realizacja dźwięku Anny Balcewicz Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas Następny odcinek jak zwykle za tydzień o tej samej porze Do usłyszenia Jedynka. Polskie Radio Got on board a westbound 747 Didn't think Deciding what to do All that talk Folks back home, I nearly made it. Foteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska. W studiu wraz ze mną profesor Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Są takie słowa, są takie zwroty, są takie konstrukcje zdaniowe, które z jakiegoś powodu stają się modne, popularne, a w konsekwencji nadużywane. I to z kolei sprawia, że dla niektórych stają się po prostu drażniące. Dzisiaj o kilku z takich konstrukcji, zdań, słów powiemy, zaznaczając, że to jest nasz absolutnie subiektywny wybór. A zatem, panie profesorze, może się pochylimy teraz nad pierwszym czasownikiem. Nad czasownikiem pochylić się w znaczeniu abstrakcyjnym. Tak jest. Tak. On jest w tej chwili bardzo popularny. Jeżeli jeszcze niedawno się czymś zajmowaliśmy, albo jeszcze niedawno przystępowaliśmy do jakiejś pracy, to dzisiaj często się nad tym pochylamy. To oczywiście jest taka pojęciowa metafora od znaczenia fizycznego, pochylenia się nad czymś, co jest dla nas ważne, albo nad kimś, kto jest dla nas ważne, nad dzieckiem w kołysce, nad jakąś osobą, pochylaliśmy się z troską, a jeżeli z troską, to to się tym kimś później zajmowaliśmy. To, że znaczenia są coraz bardziej abstrakcyjne, to nie jest nic zaskakującego, no bo w końcu i oprzeć kiedyś można, było się tylko na czymś dosłownie, a dzisiaj nikogo nie razi, mnie też nie razi, że się opieramy na źródłach albo na teorii, więc można powiedzieć, że z pochyleniem się jest podobnie. Wydawało mi się, że to musi być stare, tylko niedawno weszło. O dziwo nie znalazłem dużo starszych przykładów w korpusach tekstów niż ostatnie 20 lat. W związku z tym rzeczywiście wydaje mi się to słowo modne ostatnich lat. Ono mi nie przeszkadza bardzo, jeżeli pochylamy się nad czymś bardzo abstrakcyjnym, no ale jeżeli student czy studentka pisze do mnie, że chciałby się pochylić nad, nie wiem, miejscownikiem albo do, bo wybrać taki <śmiech> temat pracy, to, to mi się wydaje już pewnym zgrzytem. Wydawało mi się kiedyś, że to pochylić się pochodzi z jakiegoś języka, nie wiem, może religijnego, może języka tekstów tak, związanych z... Tak, trochę się nasuwa takie skojarzenie, ale, prawda. Ale korpusy tego nie potwierdzają. Również nie jest to anglicyzm, nie jest to germanizm. Może to być wpływ francuski, bo się mówi être penché, czyli być pochylonym. Sur, problem. Natomiast no, to też byłoby dziwne, żebyśmy nagle w XXI wieku zapożyczyli coś z francuskiego, bo zwykle zapożyczamy z angielskiego, to z angielskiego wzięliśmy, nie wiem, dowieść problem z angielskiego Deliver, no a tutaj ten francuski. Także mnie nie razi bardzo pochylić się, jeżeli zachowuje swoje znaczenie abstrakcyjne. To znaczy, jeżeli pochylamy się właśnie nad problemem, nad zagadnieniem, proszę bardzo. Natomiast jeżeli pochylamy się nad czymś bardzo konkretnym, nad wynikiem równania, no to już trochę zgrzyta. Proszę Państwa, ostrożnie z tym pochylaniem, bo tak zostaniemy w tym skłonie i nie wiadomo co będzie. To jeszcze teraz kolejne słowo, też na literę P, ale tym razem rzeczownik, przestrzeń. Co Pan Profesor myśli o przestrzeni? To znaczy o użyciu tego słowa właśnie w kontekście nie nieograniczonego jakiegoś obszaru, czy pustej przestrzeni, ale hmm. miejsca na coś. Nie mamy przestrzeni na tę rozmowę. Jeżeli znajdę przestrzeń, to chętnie na to spojrzę. Czyli przestrzeń zastępuje słowo czas, miejsce, sprzyjające warunki. Mm -hmm. No pierwsze skojarzenie to kosmos słowa roku. Prawie Aha. tak? <laughs> To jest znowu przykład uabstrakcyjnienia znaczenia, choć już znaczenie przestrzeni to fizyczne jest w jakimś sensie abstrakcyjne, bo się odnosi do pustki, a nie do czegoś, co widzimy. Natomiast przeniesienie tej przestrzeni na poziom mentalny, bo o to tutaj chodzi, jest dosyć naturalne w języku. Znowu, to będzie pewnie angielski space, który się odnosi albo do miejsca na coś, tak, bo nie mamy miejsca w autonomii, nie ma miejsca w magazynie na coś. My po polsku mówimy miejsce. Tam będzie raczej space. No i jeżeli nie mamy miejsca, żeby się czymś zająć w naszym harmonogramie albo w naszym notesie, to to miejsce jest trochę przeniesione abstrakcyjnie na przestrzeń. Przestrzeń to też słowo po prostu... Ładne, ładne fonetycznie, Trudno je wymówić. No ono w związku z tym jest świadectwem takiego starannego języka. No i bardzo być może dlatego je wybierają politycy albo osoby publiczne. Dedykowany. Chybaśmy już kiedyś mówili o tym, że dedykowany komuś, bardzo proszę, mhm. utwór na przykład... Ale wylewka dedykowana tej a tej baterii prysznicowej to już może niekoniecznie. Mm -hmm. No tak, ale chyba mówimy o czymś, co się dokonało. Dokonało się już jakieś 20 lat temu. Ja sam nie mówię o wylewce dedykowanej, ale dość często widzę to w opisach produktów. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Dedykowany wymagał celownika, dzisiaj ten celownik zastępujemy przyimkiem DLA. Zastępowanie przypadków syntetycznych, konstrukcjami z przyimkiem, to też jest proces, który nie tylko dla polszczyzny jest charakterystyczny. Ludziom jest po prostu łatwiej, trochę z lenistwa zamiast uczyć się, z którym przypadkiem się będzie coś łączyć, używać przyimka. Tutaj ciekawym przykładem jest prawie absolutny zanik jednego z przypadków języka niemieckiego. Jeżeli ktoś się uczy niemieckiego, to niech zwróci uwagę, że w podręcznikach 20 lat temu podawano przez pierwsze dwa lata cztery przypadki, a dzisiaj tylko trzy, bo dopełniasz jest nie. Potrzebny. Zastępujemy go w większości sytuacji konstrukcjami przyjmkowymi. Po polsku zachodzą podobne procesy. Na pewno słowo dedykowany użyte bez znaczenia poświęcenia czegoś komuś, bym poprawiał w tekstach studentów, no ale nie poprawiałbym tak znajomych, bo staram się nie być tak zwanym gramarnej, tak? Ale dedykowany dla, by pan poprawił na czerwono... Chyba też nie zawsze, bo <laughs> mm, oczywiście utwór dedykowany tylko i wyłącznie komuś, a nie dla komuś, no ale już, już przechodzimy i tak na tę welewkę. no to ja nie wylewka wiem, czy lepiej. dedykowana no, no, baterii no dla właśnie, baterii? No właśnie, no właśnie, to ja już sam nie wiem co robić, czy jeszcze się <laughs> sprzeciwiać dla, jeżeli już ta welewka jest dedykowana baterii, to i, to i niech sobie będzie dla baterii. No to bardzo proszę jeszcze jeden czasownik. Zaopiekowany. Czuje się pan zaopiekowany jako gość słowoteki, panie profesorze? Czuję się objęty opieką i tutaj będę najbardziej stanowczy, mimo że ten czasownik jest obecny w tekstach najpierw socjologicznych i takich o, o społecznym znaczeniu, a później coraz powszechniejszych już od lat 90. bo to sprawdziłem, to ten czasownik mi się wyjątkowo nie podoba, właściwie ten mięsów. nie podoba mi się jeszcze bardziej niż pochylić się, jeszcze bardziej niż dedykowany. Ponieważ jest utworzony błędnie i nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Polska strona bierna, używająca imię słowów biernych, no generalnie działa tak, że to co było w stronie czynnej biernikiem, rzadziej innym przypadkiem staje się mianownikiem, ale polska strona bierna albo pozorna strona bierna, bo trudno to mówić o pełnym przejściu między stroną bierną i czynną, ale polska pozorna strona bierna od czasowników się zachowuje się inaczej. To znaczy, jeżeli Janek się zakochał w Marysi, to Janek jest zakochany, a nie Marysia. Jeżeli Janek się zainteresował matematyką, to Janek jest zainteresowany, a nie matematyka. Jeżeli Janek się zaopiekował babcią, to... to nagle babcia jest zaopiekowana. No właśnie. Nie ukrywam, że mi się to nie podoba z punktu widzenia czysto gramatycznego, ale też przypominam sobie, że nie wszystkie słowa, których dziś używamy, od początku były poprawne. Niektóre słowa, do których nie mamy żadnych dzisiaj wątpliwości, były na początku konstrukcjami błędnymi, czy to błędnymi fonetycznie, czy to błędnymi gramatycznie. W związku z tym ja jeszcze nie powiem, że do kresu dni swoich, tego nie wiem, ale jeszcze jeszcze długo nie będę pisał i mówił zaopiekowany, bo wydaje mi się to konstrukcją gorszą niż pochylić się nad y, czymś, ale też nie wiem, czy za dwa lata ktokolwiek na to jeszcze będzie zwracał uwagę, że mamy tutaj taki, no, taką nielogiczność z tym, kto się kim interesuje, a kto się kim opiekuje. A gdyby pan zobaczył w pracy swojego studenta takie sformułowanie, że ktoś czuł się zaopiekowany, to... Zaznaczyłby je pan jako błąd? Zaznaczyłbym to jako konstrukcję... Niezręczną. Niezręczną, ale na pewno nie wyciągałbym z tego konsekwencji. tak? Nie chcę robić siebie z kolei człowieka, który będzie językowym purystą w pracach, które w końcu nie są wypracowaniami i nie ortografię się w nich zwykle ocenia. Tak, ale zaopiekowany ze, z tych wszystkich trzech przykładów pani redaktor drażni mnie najbardziej, tak bym powiedział. Ktoś się czuje zaopiekowany, a kto inny myśli, co tu się zadziało? Dość popularny nie tylko czasownik, ale popularny wzór tworzenia nowych derywatów, czyli nowych czasowników pochodnych z przedrostkami. Przedrostek za jest w języku polskim w ogóle dość popularny, jest popularniejszy niż na przykład w czeskim, jeżeli to porównamy. I sporo takich czasowników z przedrostkiem za, do których się w pełni przyzwyczailiśmy 100 lat temu, by było dziwne. Nie było na przykład czasownika zaistnieć, on się późno pojawia, a to w sumie coś podobnego, tak? Coś istnieje coś zaczęło istnieć, czyli zaistniało, zaistniało, a potem jeszcze mówimy zaistniała sytuacja. Mhm. To też jest trochę żargonowe i trochę, nie wiem, publicystyczne albo, albo biurokratycznie. Zaistniała sytuacja, tak. tak? Przecież nie rozmawiamy ze sobą w ten sposób tak. i nie mówimy, że trzeba coś zrobić z zaistniałą sytuacją. Tylko z tym, co się zdarzyło. Więc yy, ja nie mówię zadziać się, ponieważ w zdecydowanej większości sytuacji wystarczy zdarzyć się, ale przez dodatek tego przedrostka za, który ma znaczenie początkowe, takie ingresywne, mówiąc naukowo, jak zakochać się, czyli zacząć kogoś kochać, ale jednocześnie ma znaczenie tego, że to będzie trwało przez jakiś czas i taka jest różnica między zdarzyć się, które ma znaczenie jednak punktowe, a tym zadziać się, czy zaistnieć czy kolejny przykład, do lat 80. nie mieliśmy czasownika zagłosować, można było tylko oddać głos, a dzisiaj nikomu to nie przeszkadza. Bardzo dziękuję i jak zwykle zachęcam Państwa także do refleksji, do zabierania głosu, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, o czymśmy dzisiaj rozmawiali. radio.pl to adres nasz mailowy. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję profesorowi Markowi Łazińskiemu, językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Agnieszka Kunikowska. Jedynka.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dobre wiadomości od służb. Koniec utrudnień na S8 w Łódzkiem. Trasa między węzłami Złocze w Sieradz Południe. W pobliżu Złoczewa na 152 km mieliśmy zepsuty autokar. Pojazd blokował jeden pas jezdni, stojąc w stronę Warszawy. Teraz już utrudnień nie ma. Nie ma pojazdu. Został z s usunięty. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na Krajowej Drodze nr 79 na trasie Ryczywu-Kozienice w miejscowości Łuczynów. Tutaj droga była zupełnie zablokowana. Przez kilka godzin po zderzeniu dwóch samochodów osobowych to też trzy osoby zostały poszkodowane. Trzeba było omijać miejscowości Łuczynów tak, żeby nie czekać na otwarcie trasy. Jadąc objazdami teraz już nie ma takiej konieczności, bo 79 została otwarta. Kłopoty z przejazdem pojawiły się natomiast na krajowej drodze nr 62 na Mazowszu na trasie Serock-Wyszków w miejscowości Wielęcin doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na szczęście służby nie donoszą o poszkodowanych. To jest dobra wiadomość, no ale nie ma przejazdu przez Wielęcin, co oznacza, że trzeba jechać objazdem. Na miejscu jest policja, która wskazuje kierowcom, którędy należy omijać miejscowość Wielęcin na trasie 62 0 Wyszków. Natężenie ruchu w sumie nie jest duże, ale największe na Dolnym Śląsku. Na A4 między Wrocławiem a Legnicą kierowcy zwalniają w kilku miejscach, między innymi na wysokości Wrocławia w okolicach węzła Wrocław Południe, to tutaj korkuje się na jest prowadzącej w stronę Legnicy. Podobnie jest w okolicach Kostomłotów. Tutaj też będziemy zwalniać również na jest prowadzącej w stronę Legnicy. Jest spory korek i kawałek za Legnicą również spowolnienie.